Ja poniedziałek, 30 marca minęła 23. Radosław Mróz zapraszam na serwis. Kary więzienia dla byłego szefostwa CBA. Rzecz w tym, że jeżeli jest kreacja przestępstwa, to już całe postępowanie jest skażone. Grzegorz Napieralski zostaje w SLD, ale koleżeński sąd zakazał mu pełnienia partyjnych funkcji. SLD staje się partią dyktatorską, a nie demokratyczną. Za chwilę u nas także o młodych, zdolnych naukowcach z Polski. W tej sprawie najpewniej będzie apelacja. Obrona już zapowiada odwołanie. Mariusz Kamiński został skazany w tak zwanej aferze gruntowej z 2007 roku. Sąd orzekł wobec byłego szefa CBA karę trzech lat bezwzględnego więzienia oraz dziesięciu lat zakazu wykonywania funkcji publicznych. Wyroki skazujące usłyszeli także trzej podwładni Mariusza Kamińskiego. Relacja Agnieszki Drążkiewicz.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 Krytyczne wypowiedzi po wyborach samorządowych. Agnieszka Rucińska.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 roku był z niego niezadowolony. Leszek Miner zachowuje się jak niedemokrata, a SLD staje się partią dyktatorską, a nie demokratyczną. Przez ostatnie tygodnie Leszek Miner nie dość, że mnie nie słuchał, to teraz zamyka mi usta. Mówi się, że Grzegorz Napieralski ma już polityczne plany poza SLD, dlatego dość łagodny wyrok sądu partyjnego nie jest mu na rękę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Jest pat, jest coraz mniej czasu, nadal bez przełomu w negocjacjach światowych mocarstw z ranem w sprawie programu atomowego tego kraju. Ostateczny termin zawarcia ugody upływa już jutro. Rafał Motriuk. Według doniesień nastroje w szwajcarskiej Lozannie, gdzie odbywają się rozmowy, są pozytywne. Optymizm wyrazili dyplomaci z Rosji i Chin. Brytyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że porozumienie jest możliwe. Ale ciągle są kwestie sporne, na przykład jak i kiedy będą łagodzone sankcje. Obecnie dotyczą one na przykład ropy. Trzy lata temu eksport ropy z Iranu spadł o połowę. To ograniczenie znacznie szkodzi irańskiej gospodarce. Nie ma też zgody co do wirówek do wzbogacania uranu. Taki uran mógłby posłużyć jako ładunek do bomby atomowej i tego właśnie obawia się Zachód. Iran twierdzi, że badania jądrowe nie mają podłoża militarnego. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Są jeszcze bardzo młodzi, ale wiele wskazuje na to, że świat o nich usłyszy. Już dziś ich sukcesy i wynalazki budzą uznanie. To laureaci konkursu dla młodych naukowców Explory. 16-letni Wojciech Różowski z liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach stworzył system operacyjny, który w przyszłości może być konkurencją dla Windowsa, Mac czy Linuxa? zbudowałem system operacyjny. Wymyśliłem nie tylko nowe ułożenie jego elementów, ale także odświeżyłem te klocki, ponieważ sprzęt komputerowy, który mamy teraz, to jest kosmos w porównaniu z tym, co było 10 czy 15 lat temu, ale wnętrze systemów operacyjnych się tak naprawdę od 20 lat nie zmieniło. Przez co mój system dzięki takiemu odświeżeniu jest o wiele, o wiele bardziej wydajny. Jan Przybyłowicz jest na pierwszym roku medycyny, ale jeszcze w liceum zajął się badaniem egzopolisacharydów występujących w kefirze. Dzięki jego pracy produkty mogą stać się zdrowsze, bo będzie w nich mniej sztucznych dodatków. Ponieważ właśnie tak egzopolice jeśli chodzi o przemysł, one naturalnie polepszają właściwości produktu, polepszają smaki, i teksturę, a mnie się udało zwiększyć tę ilość o 60%, aż dzięki czemu można by częściowo zrezygnować właśnie z tych sztucznych dodatków. Andrzej. A trzecie miejsce zajęły Asia Jurek z Piotrkowa Trybunalskiego i Dominika bakala z Opola. Dziewczyny zaprojektowały origami biobandaż. Być może w przyszłości pozwoli on chorym szybciej dochodzić do zdrowia. Celujemy bardziej w medycynę regeneracyjną, możliwą naprawę tkanki kostnej, uszkodzenia związane z defektami genetycznymi, a może nawet y, tutaj choroby cywilizacyjne jako stoporozę. Teraz najpierw musimy opisać wszystkie interakcje, musimy przebadać, czy, jak taki implant będzie działał w organizmie człowieka. Potrzeba lat pracy i potrzeba wielkiej ostrożności, żebyśmy nic nie nabroiły. Laureatom gratulujemy, a teraz w trójce czas na informacje sportowe. To jest zaproszenie od Moniki Słukowskiej. Kazimierz Greń zapewnia natomiast, że jest niewinny w sprawie rzekomego nielegalnego sprzedawania biletów przed meczem naszej piłkarskiej reprezentacji z Irlandią w Dublinie. Według irlandzkiego dziennika Irish Examiner działacz pzpn został zatrzymany przed Aviva Stadium, oskarżony o nieuprawnioną sprzedaż biletów i spędził noc w areszcie. Sam Greń podkreśla, że miał ze sobą 12 biletów dla znajomych, którzy mogą potwierdzić jego wersję. W nielegalną sprzedaż biletów przez nie wierzy były szef naszej federacji Michał Listkiewicz. Znam dość dobrze pana Kazimira Grenia, jest to człowiek w swoim mieście, w swoim regionie, znany, szanowany, zamożny, mający osiągnięcia biznesowe, był też wiele lat samorządowcem podkarpackim, więc nie sądzę, żeby się tu pokusił na jakieś takie rzeczy, no, na naruszenia prawa. Zobaczymy, no sprawa na pewno się szybko wyjaśni. Kazimierz Grań nie chce komentować swojego rzekomego pobytu w areszcie. Dodaje, że wbrew informacjom irlandzkiej gazety nie przyznał się do winy i nie otrzymał żadnej kary. Ponadto przyznał, że być może będzie się domagał odszkodowania od irlandzkiej policji, bo bilety w końcu nie dotarły do zainteresowanych, którzy nie mogli z tego powodu obejrzeć meczu. Polski Związek Piłki Nożnej ma zająć się sprawą. Dodatkowo federacja potwierdziła, że Grań był w Dublinie prywatnie, a nie w delegacji. Już tylko turystycznie w Miami są natomiast Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Oboje odpadli dziś z turnieju. Radwańska w walce o przegrała z 7 do 5, 0 do 6 i 4 do 6. Janowicz natomiast został pokonany w dwóch setach przez Dawida Gofena, a spotkanie znów zostanie zapamiętane ze względu na dyskusję Polaka z sędzią, za które nasz tenisista dostał nawet karny punkt. W drugiej rundzie Debla odpadły natomiast Klaudia Jan Signacik i jej słowańska partnerka Andrea Klepac. Przegrały z rozstawionymi z dziewiątką Czeszkami Andreą Lawackową i Lucy Radecką 4 do 6 i 4 do 6. Na Majorce ruszyły regaty o Puchar Księżniczki Sofii. Na starcie mamy kilkadziesiąt polskich załóg. Najlepiej na radzie radzi sobie Zofia w klasie RSX Pani. Polka po dzisiejszym wyścigu jest pierwsza. Nie startują na się czołowi windsurferzy. Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mruzek-Gliszczyńska są czternaste w 470 siedemdziesiątkach. Daleko nasze fortynainery. Na dwudziestym szóstym miejscu Tomasz Januszewski i Jacek Nowak, a na sześćdziesiątym czwartym Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek. W klasie fin najwyżej z Polaków na dwudziestym drugim miejscu jest Piotr Kula, w laserze na trzydziestym siódmym Kasper Ziemiński, a w laserze radialu dwudziesta jest Anna Barwińska. Piotr od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem. HSV Hamburg. Poinformował o tym klub niemieckiej ekstraklasy kołowy reprezentacji Polski w piłce ręcznej, który w ostatnich latach występował w wiwe Tauronie Kielce, podpisał dwuletni kontrakt. Jutro przydadzą się i parasole i czapki, bo niestety czeka nas pogorszenie. Pogody z zachodu na wschód będą przemieszczać się opady deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzące w deszcz. Po południu i wieczorem na zachodzie możliwe są lokalne burze, lokalnie silny wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. To na zachodzie kraju, na termometrach od 5 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Wadrance, mówi Jan Ptaszyn Wrublewski. Ta wiadomość powinna być na pierwszych stronach gazet, ale ponieważ jej tam nie było, sam dowiedziałem się o tym poniewczasie. 21 lutego pożegnał nas Clark Terry. Trębacz, który nie należał do odkrywców Właściwie trudno nawet zdefiniować styl, w jakim się poruszał Rzadko trafiał na czołowe miejsca różnych ankiet Ale wśród muzyków cieszył się szczególną estymą i szacunkiem Jego najmocniejszą stroną była ta najcenniejsza cecha jazzu Poczucie swingu Długo nie kusiło go liderowanie. Nie musiał tego robić, bo był rozchwytywany przez innych najznaczniejszych liderów. Jednak w końcu stanął na czele własnego Big bandu i właśnie jedno z tych nagrań chciałbym teraz przypomnieć. Come Sunday gra Big Bad Band z liderem grającym solo na trąbce. W ze swoim własnym big bandem grał Clark który pożegnał nas 21 lutego. Oczywiście jestem w najbliższym czasie winien specjalny program poświęcony temu gigantowi. A co może nam osłodzić tę przykrą wiadomość? Terry dożył 94 lat i pozostawił po sobie ponad 900 płyt. A teraz przechodzimy do krajowych spraw i w pierwszej kolejności nowości płytowe, A na pierwszy plan wysuwa się czteropłytowa kaseta Jazz in Polish Cinema, obejmująca filmową muzykę komedy i trzaskowskiego z lat najwcześniejszych. Dla historyków to zupełna bomba, dla kolekcjonerów archiwaliów rzecz bezcenna, a dla tych, co chcą sobie po prostu posłuchać muzyki, to już insza inszość. Trochę mi to wadzi, że w tych wszystkich starych dokumentacjach zawsze muszę się doszukać pewnych nieścisłości. I tak zdziwiło mnie, że w ilustracji do filmu Jazz Camping przypisano mi grę na tenorze, klarnecie i klarnecie basowym którego słowo daję nigdy nie trzymałem nawet w ręku. Sporo tam natomiast napitoliłem się na fujarce, nie wspomnianej nigdzie w opisie, i tu musiałem przeprowadzić dochodzenie metodą Sherlocka Holmesa. Dlaczego to właśnie tak? Po czym wszystko stało się jasne. W nomenklaturze jazzowej klarnet basowy oznacza się skrótowo literami BCL. Natomiast fujarka zwała się wówczas formalnie blockflut i litery BFL aż same się proszą. O pomyłkę nie trudno, ale przecież chyba ktoś tych nagrań słuchał, a tam ani śladu charakterystycznego pomroku basowego klarnetu. A może jednak nie słuchał, bo w opisie dwóch ludzi z szafą znów ten bas klarnet przy moim nazwisku, natomiast pozbawiono mnie koronnego tenoru. Jest za to Staszek Pludra z altem, którego w nagraniach ani śladu. No i oczywiste, bo Staszek Pludra opuścił sekstet komedii już pół roku, przed nagraniem tej ilustracji I przed drugim Sopockim festiwalem Który również na płycie jest przytoczony Niby tylko drobiażdżek Ale one we wszelkich Publikacjach zaczynają się Pojawiać już tak licznie Że w końcu musiałem to wygarnąć Od razu Ripostuję, że załączona Do płyty książeczka I tak pełna jest i ciekawostek I mądrości Na których odszukanie autorzy musieli poświęcić sporo czasu i energii, a jeszcze więcej włożyć w zdobycie tych wszystkich nagrań, z których proponuję Państwu dwa krótkie fragmenty. Pierwszy to muzyka komedy z filmu Nóż w wodzie, Motyw nigdy potem przez nikogo nie przypomniany. Rok 61. Grają Krzysztof Komeda Fortepian, Bernd Rosengren Tenor, Roman Dylong, Bas i Leszek Dudziak Perkusja. Ten drugi temat to motyw Andrzeja Trzaskowskiego z filmu Jazz Camping. Rok 60. Grają Andrzej Trzaskowski Fortepian, Alek Musiał Trąbka, Zbyszek Namysłowski Alt, Wojciech Karolak, Tenor, Roman dyląg i Andrzej Dąbrowski-Perkusja. Zwróćcie uwagę, jak mocnym brzmieniem dysponował mocno już dziś zapomniany Alek Musiał na trąbce. in Polish Cinema czteropłytowa paczuszka z unikalną muzyką komedy i Trzaskowskiego, nagraną dla potrzeb filmu. No i skoro już jesteśmy przy archiwaliach, kolejna pozycja firmy Gad Records z muzyką Jerzego Miliana. Są to zarejestrowane na żywo koncerty na Jazz Jamboree 66 i 69 A ponoć już na początku kwietnia w Katowicach odbędzie się jubileuszowy koncert Jurka Miliana Strach pomyśleć ileż to już lat minęło Składając więc serdeczne gratulacje, proponuję Państwu z tej nowej płyty ze starymi nagraniami utworek z przeszłości. Dokładnie tak brzmi tytuł Out of the Past. Jurek Milian-Wibrafon, Jacek bednarek bas i Grzegorz Gierłowski-Perkusja. Jerzy Milian wibrafon, Jacek bednarek Bas i Grzegorz Gierłowski perkusja na Jazz Jambory 66. Niepublikowany dotąd koncert wydała w tej chwili na płycie firma GAD Records. Skoro wcześniej dotknęliśmy muzyki komedy z filmu Nóż w wodzie, proponuję Państwu teraz piękną współczesną balladę o frapującym tytule niewątpliwie nawiązującym do tamtych wydarzeń – Nóż w maśle. Grają finaliści ostatniego konkursu bielskiej zadymki czezowej Mateusz Pałka-Fortepian, on właśnie jest kompozytorem Szymon Mika-Gitara, Alan Wykpisz-Bas i Grzegorz Masłowski-Perkusja Finaliści konkursu bielskiej zadymki Mateusz Pałka, fortepian Szymon Mika, gitara Alan Wykpisz, bas I Grzegorz Masłowski, perkusja Kompozycja pianisty zwie się nóż w maśle Wspominałem już wcześniej, że najchętniej w tym finale Widziałbym nie trzy, a pięć zespołów Mając na myśli dwa konkretne I dziś polecam uwadze państwa jeden z nich Kwintet Kamila Piotrowicza, lider poza grą na fortepianie i oryginalną koncepcją zespołową, frapuje także niecodziennymi kompozycjami. Niestety materiał nadesłany na zadymkę ma jakiś feler i nie nadaje się do odtworzenia, więc z konieczności posłużę się rejestracją tegoż kwintetu, dokonaną na jeleniogórskim konkursie, gdzie zresztą chłopaki byli laureatami. Kompozycja lidera zwie się Centuria, grają Kamil Piotrowicz-Fortepian, Emil Miszk-Trąbka, Piotr Chęcki-Saksofon-Tenor, Michał Bąk, bas i Sławomir Koryzno-Perkusja. Kamil Piotrowicz Quintet Lider przy fortepianie Emil Miszk Trąbka Piotr Chęcki, saksofon Michał Bong Bass i Sławomir Koryzno Perkusja. Dlatego zespołu zabrakło już miejsca w finale konkursu Bielskiej Zadymki, ale przyznacie chyba, że na tę piątkę warto uwagę zwrócić. No i pozostał ten piąty z moich faworytów, ale na niego jeszcze będziemy musieli troszkę poczekać. Dziś już pora uciekać z Polski w szeroki świat. A właśnie wpadła mi w ręce płyta trębacza, o którym niemal zupełnie zapomniałem, nazwiskiem Don Ellis. Kiedyś mocno się on naraził polskiej publiczności, bo jako pierwszy zaprezentował nam niczym nieskrępowaną awangardę, na którą jeszcze zupełnie nie byliśmy przygotowani – na domiar złego w jakimś wywiadzie zapytany o wrażenia z Polski oświadczył, że Warszawa jest ponurym, bardzo źle oświetlonym miastem Rozkapryszeni wcześniejszymi pochwałami Brubeka i Geca potraktowaliśmy to niemal jak policzek Choć prawną, a Bogiem Donelis miał świętą rację w gruncie rzeczy Elis był fantastycznym technikiem i miał ogromne poczucie rytmu. Wyszło to na wierzch, kiedy w późniejszych latach sześćdziesiątych Utworzył jedyną w swoim rodzaju orkiestrę, pełną ognia i zaskakujących pomysłów, jedną z pierwszych łączących jazz z rockiem. A więc teraz dwa nagrania tej orkiestry. Pierwszy utworek to Ferris Wheel, czyli koło Ferisa. Tak zwie się ten magiczny sprzęt górujący nad wszelkimi wesołymi miasteczkami, ale Glenferris to także nazwisko puzonisty, który wykonuje tu zadzierżyste solo. A w ogóle jest to sążniste blusisko z użyciem multividerów i, nie bądźcie zaskoczeni, ćwierć tonowych trąbek. W drugim utworze, Good Feeling, od razu na wstępie Don Ellis prezentuje pokazowe solo na trąbce. I tak orkiestra Dona Elisa z 1969 roku już niemal zakończyła nasz dzisiejszy program, a tę resztkę wolnego czasu oddajmy w dzierżawę alciście Miguelowi Zenon. Za tydzień Wielkanoc, więc usłyszymy się dopiero za dwa tygodnie. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn wróblewski Program trzeci